Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 16 kwietnia. Michał skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Będzie protest pracowników szpitali powiatowych przeciwko trudnej sytuacji finansowej placówek. Rosja podaje, że jej siły zatrzymały polskiego najemnika ukraińskiej armii. Dostał 13 lat więzienia. Prawie 29 milionów złotych z unijnych funduszy dostały głucho na usuwanie skutków powodzi.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 System będzie dalej przeregulowany. Organizatorzy zapewniają, że akcja protestacyjna nie wpłynie na funkcjonowanie placówek. Na Nowogrodzkiej w Warszawie Narada Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej kilkudziesięciu polityków PiSu wystąpiło na wspólnej konferencji. Byli wśród nich członkowie Nowego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i ci, którzy tę inicjatywę krytykują.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 Jarosława Kaczyńskiego do nowej inicjatywy odpowiedział. Ja nie rozmawiałem o tym z panem prezesem teraz. Rozmawiałem akurat tam jakiś czas temu, kiedy już pan prezes wiedział, że to stowarzyszenie powstaje i w żaden sposób nie sygnalizował, żeby jakoś się denerwował. Prezes PiSu skupił się dziś jedynie na finansach partii. O nowym stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego nie wspomniał. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polak skazany na 13 lat więzienia przez sąd w Ługańsku podają rosyjskie agencje. 47-letni mężczyzna miał służyć w ukraińskiej armii i walczyć przeciwko Rosjanom. Niezależni eksperci przypominają, że w trakcie wojny każdą informację należy traktować z dużą dożą dozą ostrożności, mając na uwadze prowadzoną przez Moskwę wojnę hybrydową. Według komunikatu sądu w okupowanym przez Rosję Ługańsku 47-letni Polak pochodzący z Mysłowic został wzięty do niewoli w strefie frontu. Rosyjski agresor zarzucił mężczyźnie, że w zamian za wynagrodzenie zgodził się być ukraińskim najemnikiem. W komunikacie nie podano kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach wzięto Polaka do niewoli. Jak ustaliło Polskie Radio, sprawa ta jest badana przez polskie służby konsularne. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, Moskwa zaostrzyła krytykę państw wspierających Ukrainę. Polska w publikacjach propagandowych i wypowiedziach prokremlowskich polityków jest przedstawiana jako wrogi kraj. Niedawno na terenie memoriału w Katyniu, gdzie znajdują się groby polskich oficerów zamordowanych przez NKWD, Rosjanie otworzyli wystawę zatytułowaną 10 lat polskiej rusofobii. Organizatorem wystawy jest Rosyjskie Towarzystwo wojskowo historyczne Historyczne, którym kieruje Władimir Medyński, doradca Władimira Putina. Maciej Strzębski, Polskie Radio. Prawie 29 milionów złotych dostały głucho łazy na usuwanie skutków powodzi z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Gmina może już uruchomić pieniądze. Najwięcej, bo 16,5 miliona złotych przeznaczy na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mówi wiceburmistrz głuchołaz Roman Sambor. Mamy tutaj kanalizację sanitarną na mieście, sieć wodociągową, która stała się nieszczelna, kolektor ściekowy Nysa Teraz zaraz po powodzi był naprawiany na odcinku Głuchoazy Bodzanów, natomiast na dalszym odcinku fala powodziowa też poczyniła zniszczenia. Tam ścieki płyną, natomiast jest potrzeba remontu, to będzie robione teraz. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska wypłaciła Polsce 76 milionów euro pomocy na usuwanie skutków powodzi z jesieni 2024 roku. Organizacje przyrodnicze sprzeciwiają się planowanym zmianom w zasadach tworzenia rezerwatów. Chodzi o propozycję PSLU i Polski 2050. Według ich projektu za utworzenie rezerwatu będzie odpowiadał samorząd, a nie jak teraz regionalny dyrektor ochrony środowiska. Według organizacji przyrodniczych po wejściu w życie proponowanych zmian spadnie liczba tworzonych rezerwatów. Powodem będzie wtedy sprzeciw lokalnej społeczności zasiadającej w gminach. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska uważa, że utworzenie rezerwatu będą blokowały osoby, którym nie zależy na ochronie środowiska. W tych radach gmin często zasiadają właśnie myśliwi, często zasiadają leśnicy aktywni, czynni. Osoby, którym zależy na tym, aby tam można było dalej polować, aby to można było budować. Twórca projektu Bartosz Romowicz z Polski 2050 twierdzi z kolei, że lokalna społeczność powinna mieć głos w tej sprawie. Zwłaszcza, że często utrzymuje się na przykład z pracy w gospodarce leśnej. To są pewne obszary, gdzie ludzie z tego żyją i nikt z dnia na dzień tych ludzi nie pozwala pracy. I te przepisy mają zapewnić, że te formy ochrony przyrody czyli rezerwaty będą trudne z większą rozwagą. Szanse na przyjęcie tego projektu są jednak małe, bo nie cieszy się on dużym poparciem w koalicji rządzącej. Tak Mara Kęcior, Polskie Radio. A więcej o nowych zasadach dotyczących powstawania rezerwatów w Popołudniowym zapraszamy do Trójki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 17.5 i Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Antoni Kowalski o snukarzyście z Zielonej Góry w ostatnich dniach głośno. Jest pierwszym zawodnikiem z naszego kradiu, który przebił się przez kwalifikacje i awansował do turnieju finałowego Mistrzostw Świata. Dziś poznaliśmy rywala Antoniego w pierwszej rundzie. To legenda dyscypliny Mark Williams. Waliczyk jest trzykrotnym Mistrzem Świata i ubiegłorocznym finalistą oraz szóstym obecnie zawodnikiem światowego rankingu. Ten mecz w Crucible Theater w Sheffield w sobotę o 15.30. Dziś kopią w Lidze Konferencji Europy tu i tu ćwierćfinałowe spotkania rewanżowe. My będziemy przyglądać się starciom Nottingham Forest z FC Porto i Aston Willi z Bolonią. Z uwagi na potencjalne występy reprezentantów Polski, Jadna Bednarka i Jakuba Kiwiora w Porto i Matiego Kasza w trykocie de Vilans. Te spotkania w Lidze Europy rozpoczynają się o 21.00. Pod siatką Nikola Grbić rozesłał powołania do męskiej reprezentacji Polski na rozpoczynający się sezon i próżno wśród nazwisk szukać Bartosza Kurka. Legenda dyscypliny najwyraźniej zwalnia tempo z uwagi na upływający czas. Nie znalazł się w niej także Norbert Huber. Sam miał o to poprosić naszego selekcjonera ze względu na ostatnie kłopoty zdrowotne. Te dopadły też Carlos Alcaraza. Właśnie wycofał się z turnieju ATP w Barcelonie, gdzie miał bronić tytułu. Siłą rzeczy bez walki do kolejnej rundy awansował jego przeciwnik Czech Tomasz Machacz. Lider światowego rankingu skarża się uraz z prawego nadgarstka. Dał mu się już we znaki podczas pierwszego wygranego meczu w Katalonii przeciw Kofinowi Wirtanenowi. Jutro na północy i zachodzie mało chmur, poza tym Polska raczej mocno zachmurzona. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie, przez około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 20 miejscami na południowym zachodzie. Ale najchłodniej to będzie na Helu, tam tylko 6 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Trójka. Program trzeci polskiego radia pół po 17.00, ze mną Michał Jędrkowiak, Maciej Załęcki, Karolina Gonet. W tym składzie z Państwem jesteśmy do godziny 19.00. Zapraszamy do trójki. A Państwo dzwonią w sprawie tarczy Jadwigi, która drążyła tunel kolejowy. Czy ja dobrze słyszałem, że Państwo podawali, że w Krakowie kopią metro do Nowego Sąca? Nowy Sącz, Sącz, Jadwiga. Już łączysz. To się w sumie będzie w ogóle im opłacać, takie metro długie. Właśnie się tak zastanawiam, no bo na takiej odległości, bo tam kiedyś były pomysły, żeby w Krakowie też było metro. Wagonów wąż, wąż, wąż Jadwigo, kiedyś będzie tu ludzi wiózł. Ja miałem teściową Jadwigę, która wychowała córkę Domicele, z którą przeżyłem 45 lat, no niestety odeszła dwa lata temu. Wspaniała taściowa. Pozdrawiam całe Dresdenko i proszę, żeby ktoś tam kwiatki podał na cmentarzu Drezdenko. Dziękuję. Piękna historia, a piosenka Drill, Jadzia, Drill powstała dzisiaj w ramach porannego Zapraszamy do Trójki, to piosenka Roberta Grzędowskiego i Karoliny Gonet, w której mieli też udział państwo, wybierając na przykład temat tego utworu, którym było właśnie zakończenie drążenia tunelu przez tarczę Jadwigę. A to Placebo, Johnny and Mary, 9 po 17. To Trójka. Kanie West. Brytyjczycy w ogóle go nie wpuścili. Koncert w Marsylii odwołał sam, ale wiadomo, że przez francuskie władze nie był mile widziany. Plan jest taki, że w czerwcu wystąpi w Chorzowie. To jedna z największych i najbardziej kontrowersyjnych gwiazd światowej muzyki. Miał na koncie antysemickie, nazistowskie również wpisy. Z tego powodu dla wielu jest skreślony, ale jego muzyczne dokonania są znaczące. To jest artysta, który jeśli chodzi o XXI wiek, jest w garstce tych najważniejszych. W Pierwszej piątce i nie chodzi tylko o muzykę. Filip Kalinowski, autor trójkowej audycji Zbiórka z Podwórka. Teledyski, chodzi też o modę. To jest człowiek, który w jakimś stopniu przewidział rewolucję autotunową. To jest człowiek, który zmieniał się po wielokroć. W tym momencie często się zarzuca płycie bóli że ona jest zachowawcza, być może dlatego, że on próbuje jakoś zadbać o siebie w tym momencie. Wydaje mi się, że w tej całej rozgrywce najmniej chodzi o wartość artystyczną nowych dokonań Kanye Westa. Maciej Smółka, Instytut Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ile bardziej jego dokonań osobistych, do, do jego wypowiedzi osobistych, i do tego, w jaki sposób on siebie pozycjonował w tym dyskursie publicznym. To nie zostało skwitowane tylko jakimś oświadczeniem w internecie, ale on naprawdę poszedł i się spotkał z diasporą żydowską, nie pamiętam z którego miasta w Stanach Zjednoczonych, a być może nawet nie spotkał się z kilkoma, te przeprosiny składał na ręce. To jest coś, co stosunkowo niewiele osób potrafi. Tak żeby szczerze powiedzieć, skrzywdziłem ileś osób, przepraszam. Ja bym tutaj położył nacisk na to, jak bardzo usprawiedliwiamy jego działania jego stanem psychicznym. Prasa koncertowa, ona nie bierze się sama z siebie. To jest przedsięwzięcie, które jest wpisane w struktury przemysłu muzycznego, który korzysta z okazji, żeby zbudować jakiś kapitał, żeby odbudować też ten kapitał. jest stary przemysł fonograficzny. Zasada, że tam naprawdę nie ma żadnej obsługi służącej temu, żeby człowiek wzrastał, a nie degenerował. Czy słuchacze słyszeli, jak będą ceny biletów na koncerty w ramach tej trasy koncertowej? I to nie będzie bardzo tania zabawa. Oj, nie będzie tania. Ten chorzowski koncert ma wyjątkowo wysokie ceny, które zaczynają się od dobrych kilkuset złotych. Pytanie tylko, czy ten koncert w ogóle się odbędzie, bo w Wielkiej Brytanii impreza została odwołana z powodu nakazu tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MSZ-u, który zabronił Kanye Westowi wjazdu do kraju. Jak państwo też słyszeli, wcześniej wspominałem o tym, że Kanye West nie wjechał także do Marsylii. Koncert sam odwołał, ale nie był mile widziany przez tamtejsze władze. Tematem zajął się Michał Kowarski. A to Prince When Doves Cry. Dwie dwójki, siedem trójek, mogą dzwonić Państwo do nas w każdej sprawie. Przypominam też adres do kontaktu mailowego. Jeśli mają Państwo jakąś historię, którą chcą się z nami podzielić, to wystarczy napisać maila na kontakt 3 Nasi reporterzy zajmują się sprawami, które Państwo sami im podają. kontakt 3 Pl. Teraz temat związany z ochroną przyrody w Polsce. Pojawiła się nowa propozycja posłów PSL i Polski 2050, która może całkowicie zmienić sposób tworzenia rezerwatów w Polsce. Zamiast decyzji samych ekspertów, wymagana będzie też zgoda lokalnych samorządów, czyli urzędników. Ekolodzy alarmują, że jest to mechanizm, który od lat blokuje powstawanie nowych parków narodowych w Polsce. Politycy przekonują, że to oddanie głosu mieszkańcom. Poseł Bartosz Romowicz, posłanka Urszula Posłaska proponują nam zablokowanie ostatniego bastionu ochrony przyrody, jaki nam został. Katarzyna Wikiera, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Ja przypomnę, że rezerwaty są powołane wyłącznie w miejscach o wysokiej wartości przyrodniczej i o tym decydują wyspecjalizowane organy ochrony środowiska w Polsce. Wprowadzenie tej nowelizacji pozbawi RDoS-ie możliwości działania. Wiceminister Mikołaj Dorożała mówi, że ten projekt nie był konsultowany z resortem klimatu i środowiska. Natomiast rozumiem, że jakby celem tego projektu jest spowodowanie, żeby zaprzestać tworzenia nowych rezerwatów w Polsce. Obecnie nie mogą być tworzone parki narodowe, ponieważ blokuje je konieczność uzyskania zgody samorządów. Nowelizacja zaproponowana przez Polskę 2050 i PSL chce wprowadzić taki sam mechanizm w przypadku rezerwatów i zablokować ochronę przyrody w Polsce. Innego zdania są autorzy projektu. Poseł Bartosz Romowicz z Polski 2050 przekonuje, że chodzi o większy udział mieszkańców w decyzjach dotyczących ich najbliższego otoczenia. Jak wiemy przepisy ustawy o ochronie przyrody nakładają takie same ograniczenia na tereny objęte rezerwatem przyrody, jak i parkiem narodowym. Park Narodowy by powstał. Ten proces udziału partycypacji społecznej, lokalnej społeczności jest dość duży. Natomiast w przypadku rezerwatów to jest jedna decyzja, zarządzenie dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska i de facto siedząc za biurka każdy dyrektor Regionalnego Ochrony Środowiska może w trzy minuty, jeżeli ma gotowe zarządzenie zrobić rezerwat w dowolnym miejscu w Polsce. Ten projekt nie jest pro obywatelski, on jest przeciwko obywatelom. Dr Alicja Pawelec, WWF Polska oraz Rada Ochrony Przyrody. Pamiętajmy, że aktualnie kluczowe decyzje w sprawie obszarów chronionych takich, jakim są rezerwaty, podejmują regionalne dyrekcje Ochrony Środowiska albo Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jest to zespół ekspertów, którzy studiowali te kierunki, którzy są wyspecjalizowani, którzy naprawdę znają się na swojej robocie. Natomiast w sytuacji, kiedy oddamy tą decyzyjność gminom, gdzie nie ma ekspertów, a bardzo często w Rada Gmin zasiadają politycy, no to będą to decyzje podyktowane stricte interesem politycznym, natomiast zupełnie przeciwnie do interesu społecznego. Propozycja PSL i Polski 2050 stoi też w kontrze do trwających prac rządu. Resort klimatu przygotowuje bowiem własną nowelizację, która ma wzmocnić ochronę przyrody i uporządkować przepisy, a nie przenosić kluczowych decyzji na poziom lokalny. My musimy tworzyć zagospodarowanie przestrzenne w Polsce z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, bo w przeciwnym razie możemy tylko pogorszyć tą sytuację. Rezerwaty przyrody, parki Narodowe są tego częścią. Wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy zaledwie 0,6% naszego kraju to jest powierzchnia rezerwatów. Monika Klimowicz-Dominowska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Państwowa Rada Ochrony Przyrody wprost mówi o tym, że rezerwatów w Polsce jest za mało, więc pamiętajmy o tym, że nie robimy tego dla nas, dla przyrodników czy dla organizacji przyrodniczych. Rezerwaty mają być chronione dla nas, na państwowej ziemi i decyzją państwowych organów. W ostatnich latach rezerwatów w naszym kraju wyraźnie przybywa, czego przykładem są cztery nowe obszary utworzone niedawno w województwie lubelskim. Procedowany projekt posłów Polski 2050 i PSL może ten trend odwrócić. Tematem zajęła się Karolina Gonet. A państwo w sprawie dzików dzwonią. No to nie jest wina dzików, że ludzie zniszczyli lasy, łąki, takie naturalne środowisko. I tak naprawdę, jeżeli kogoś trzeba by było czelić, to może tych, co betonują ten świat, bo tak naprawdę dziki to były jeszcze przed nami, więc to jest ich środowisko, a my tam żeśmy po prostu do nich, tak się tak powiem, brzydko, dokładnie dołączyli. Ale tak jak mówię, wszystko jest kwestia równowagi. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. Nawet tego dzika gdzieś tam w tle było słychać, jak z radością kwitował to, co pan Rafał mówił do nas przez telefon. Dwie dwójki, siedem trójek, jeśli mają państwo coś do dorzucenia, albo kontakt trzymał pa Polskie Radio.pl. Tam proszę zostawiać tematy dla naszych reporterów.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 Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w studiu Monika Suszek i goście. Puls Trójki. Mateusz Morawiecki powołał Stowarzyszenie Rozwój Plus. To taka organizacja, która ma być platformą do, dla prawicy do dialogu. Yy, tutaj były już reakcje w Partii Prawie i, i Sprawiedliwość. Bardzo ostre, bardzo krytyczne, choć sam premier Mateusz Morawiecki mówi, że stowarzyszenie ma być przede wszystkim taką dodatkową przestrzenią do dialogu. No i pytanie, czy jest to taka szczera deklaracja, czy może jest to początek budowania już swojej pozycji na w studiu goście Rafał Kalukin, polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry to na początek panowie, o co gra Mateusz Morawiecki, Agaton Goziński? No, jak każdy polityk gra o siebie i o swoją y, polityczną przyszłość y, i pytanie, jak tą przyszłość y, reaguje. Tutaj są dwie rzeczy sprzeczne. No nie jest to pierwsze stowarzyszenie, jakie powstawało. Bodajże rok temu powstało stowarzyszenie tak dla CPK, wspierające budowę CPK. Pirazy oko, format bardzo podobne. a nie to Ale reakcja to nawet, właśnie była no, właśnie, zupełnie Także właśnie tutaj ciekawszy od faktu powołania tego stowarzyszenia jest reakcja, że to tak huczy. Co by sugerowało rzeczywiście, no bo co jak co, ale PiS najlepiej wie, co się święci, jaka jest atmosfera, to tym, że wewnątrz PiS jest zakleszczony, że następuje, jak to mówią ludzie Morawieckiego, suwpolizacja PiSu, też mówiło się niedawno, także to można podejrzewać, że jakaś gra jest, aczkolwiek zakładam, że te deklaracje o jedności, które zostały dzisiaj wygłoszone z jednej strony przez Mariusza Błaszczaka, z drugiej strony przez Mateusza Morawieckiego, ostatnie zdanie jego długiego wpisu w mediach społecznościowych właśnie mówi zaufajcie mi w jedności siła i są do pewnego stopnia prawdziwe, w tym w sensie, że Mateusz Morawiecki otworzył sobie możliwość. Wszyscy wiemy, że on ma zdolność założenia partii, w każdej chwili może stworzyć klub parlamentarny, ma 40 czy 50 szabel w Sejmie, kilka szabel w Parlamencie Europejskim. Jest to potencjał dający mu możliwości samodzielnego grania, czy to, czy to w Sejmie, czy na listach wyborczych. Ale z tej możliwości może skorzystać, nie musi skorzystać. Tak naprawdę moim zdaniem przesądzające będzie to, co będzie się działo w dalszej części roku politycznego, czy na wiosnę przyszłego roku, no bo nowa partia może powstać i spokojnie na wiosnę przyszłego roku, pół roku przed wyborami, to jest świetny termin, na uruchamianie nowej partii, tym bardziej, że już częściowo jej ząb znamy, tak naprawdę przesądzi, czy lepsze będzie dywersyfikowanie przekazu, twardy PiS y, walczy o dostęp do prawej ściany y, z Konfederacją i z Braunem, a bardziej centroprawicowy Morawiecki wzmacnia swoją pozycję pośrodku, czy większą premię da się uzyskać za jedność, za zjednoczoną prawicę w dosłownym tego słowa znaczeniu. i Wtedy żadnej partii otwierać nie będzie. Otwarcie opcji, która daje możliwości o, kontynuacji tego ruchu, ale obowiązku takiego nie ma. Otwarcie opcji, y, Rafał Kalukin, y, gra Mateusza Morawieckiego, to jest o taką swoją niepodległość? No, Ja myślę, że to jest gra na sprawdzenie potencjału Przemysława Czanka, który został y, frontmenem Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek reprezentuje no, wyraźną linię polityczną e, no, dosyć radykalną, a nawet bardzo radykalną, jak na e, standardy pis u w takiej no, długiej, 25-letniej e, perspektywie funkcjonowania e, tej partii. E, no więc Morawiecki oferuje klarowną e, alternatywę, którą określa jako umiarkowaną, bardziej merytoryczną, bardziej e, centrową. I e, no, jeżeli e, te wszystkie zabiegi czanka nie przyniosą w ciągu paru miesięcy wyraźnego efektu sondażowego, a na razie nie przynoszą no to wtedy Morawiecki to swoje środowisko, które się policzy dzięki instytucjonalizacji w postaci stowarzyszenia, no przedstawi jako klarowną alternatywę, tak? No, że jeżeli linia Czanka nie daje zakładanych rezultatów, no to jednak przeformułujmy tę linię i może ja będę lepszym frontmanem, lepszym kandydatem na Premiera. Tak? I oczywiście to ma też być sygnał dla Kaczyńskiego. No, jeżeli się zapisze dużo ludzi do tego stowarzyszenia i to będą wpływowe jednostki, no to znaczy się, że Kaczyński musi się z tym e, środowiskiem liczyć. E, podejrzewam, że jest to takie trochę wzajemne szachowanie się. tak? Czyli że e, Kaczyńskiego wyraźnie. Autonomia Morawieckiego drażni, no ale no pozbycie się go jest bardzo ryzykowne i to jest moim zdaniem skrajnie e, niemożliwe, żeby Kaczyński wykonywał e, jakieś, e, jakieś ruchy no, e, typu wyrzucenie z partii jednego czy drugiego y, polityka z tej grupy już o samym, y, o samym Morawieckim tutaj y, y, nie wspomnę, no ale mogę sobie wyobrazić taki sc scenariusz, że tuż przed zamknięciem list wyborczych ludzie Morawieckiego no, nagle zaczną być gdzieś przesuwani w dół i, i to może być taki sposób na osłabienie tej frakcji, no tak, żeby został gdzieś na końcu e, w tej przyszłej reprezentacji parlamentarnej sam jedynie y, Mateusz Morawiecki, znaczy. jako nieliczący no, nie liczący się z, to, to z singiel. Tak? Drobne, drobne, drobne uzupełnienie A, do tej... Oddaj mi ten, tak? Y, no, ale gdyby jednak doszło, tak? Do, do jakiegoś radykalnego przesilenia y, i doszło do rozwodu, co jest moim zdaniem mało prawdopodobne jeszcze w trakcie tej kadencji, no to wtedy Mateusz Morawiecki ma już gotową y, strukturę, no, którą może y, przygotowywać do samodzielnego startu, no bądź też negocjować, co też jest wtedy bardziej prawdopodobne, jakiś inny wyborczy sojusz. A czyli tutaj strzelba na ścianie już, już wisi w postaci mm -hmm. przesuwania na listach, przecież dzisiaj wprawdzie mm -hmm. nieformalnie, gdzieś tam puszczone jako przeciek do dziennikarzy, a nie jako oficjalne cytaty, ale jednak pojawiła się informacja, że kto się zapisze do stowarzyszenia, ten na listy wyborcze wpisany nie będzie. <śmiech> Także to jest jasne, aczkolwiek też nie przywiązuje do tego większej wagi. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na troszkę inny aspekt, bo to my to rozmawiamy, polityka jest oczywiście personalna, jakby to jakaś była. Gra w trójkącie, jakaś taka właśnie strategiczna rozgrywka w trójkącie Morawiecki, Czarnek, Kaczyński, jak oni się między sobą ustawiają. Natomiast tutaj moim zdaniem problem jest dużo głębszy, bo problem pojawia się bardzo silnie w samej logice tak naprawdę, co to znaczy dzisiaj być prawicą. E, panie, no właśnie, da, bo, bo może, jest... może Mateusz Morawiecki wyczuł coś, co jest w społeczeństwie, czyli potrzeba centrum. A, czyli centrum nie, prawicy. Nie tyle wyczuł to w społeczeństwie, bo to, to, może wyczuł, nie wiem. Nie... No bo jednak Prawo i Sprawiedliwość bazie, mówię, odeszło mocno w kierunku prawej a, czyli, radykalnej a, czyli strony. A czy nie odeszło do w kierunku prawej radykalnej strony, to społeczeństwo odchodzi w, w kierunku prawej radykalnej strony. Proszę przypomnieć, wróćmy do tego i tutaj w studio też mam wrażenie, o tym już dyskutowaliśmy, do początku tego roku, gdy pojawił się nagle seria sondaży o polegzicie. Że nagle gwałtownie wzrosła liczba Polaków mówiących o polegzicie. Dzisiaj ten temat upadł, ale do 25% Polaków i co było najciekawsze w tym wszystkim, elektorat PiSu, to jednak jest cały czas duża partia, nawet jak ma wyjątkowo dołek w sondażach, to jest grubo powyżej 20%, czyli bardzo solidna partia. Elektorat PiSu jest podzielony dokładnie po połowie. Połowa twierdzi, my chcemy polegzitu, a druga połowa nie chce powiedzieć polegzitu. No i nie da się być trochę w ciąży, nie da się być trochę za polegzitem, a trochę przeciwko polegzitu. W tym sensie Czarnek, obsługujący elektorat, no bo taka jest jego rola, ten czyli polegzitowy, no w jaki sposób ma dialogować z Morawieckim, który absolutnie o polegzicie nie powiedział jeszcze ani słowa. Ale może to są też urażone ambicje Morawieckiego, bo jednak znaczy... to jest polityk, który ma duże ambicje i jego marginalizowanie. No tak, ale, po, ale poli, o, o to jest polityk też, yy, po tym względem dał się poznać jako polityk racjonalny, on sam niczego nie wygra. On wie, że potrzebuje za sobą dużej, solidnej struktury, bo jeżeli ma za dostać premierem, bo zdaje się, jak chce walczyć o premierostwo, ewentualnie o następstwo po Jarosławie Kaczyńskim, no to te dwie funkcje może dostać tylko będąc, mając silną pozycję wewnątrz PiSu, a nie na zewnątrz. Dlatego właśnie wychod... wydaje mi się, że on rozwodu z PiSem też nie chce, yy, ponieważ to utrudni mu realizację z jego planów makro, a to jest jednak sz człowiek szalenie ambitny i zawsze myśli w kategoriach celów maksymalnych, a nie jakichś celów połówkowych. Bardziej ja to odbieram właśnie jako strategiczną sytuację, w jaki sposób komunikować się z naszymi wyborcami, jeżeli połowa naszych wyborców chce polegzitu, a druga połowa nie chce polegzitu. Teraz mamy dwóch liderów, dwóch równoległych struktur. Z jednej strony PiS-Czarnka, z drugiej strony Stowarzyszenie Morawieckiego i tak naprawdę początek kampanii wyborczej, gdy będzie już czuć, czy ten temat chwyta, czy musimy dyskutować o twardości prawicy w tejże kampanii i to będzie przesądzające, czy może inaczej przesądzające będzie tak naprawdę o, bo stanie się to samo, co się z rządem Tuska stanie się to, co się stało z rządem Orbana. Orbán no. już był po prostu w takiej sytuacji, że na pochyłe drzewo każda koza skacze, mówię to tak jako Kodziński i cokolwiek po bo wiedziało, Orban by poleciał na Marsa, to by ludzie na niego się czepiali, dlaczego ten statek, który poleciał na Marsa jest takim brzydkim kolorze pomalowany i obśmialiby tego Orbana, bo po prostu są takie momenty. Jeżeli w takim momencie będzie Donald Tusk w kampanii wyborczej, to oni zostaną razem, bo premia, don'tat za jedność zawsze jest bardzo duża. Jeżeli trzeba będzie grać na kilku równoległych fortepianach, to się rozejdą, bo tylko w ten sposób będą w stanie zagospodarować szerszy elektorat. Co na no to Rafał Kalukin? Ja myślę, że jest to... Y Kontekstowe, tak? czyli jeżeli Czarnek obsługuje y, twardą linię, no to do obsłużenia została linia miękka i, i w to się Morawiecki y, wpasował. On jest bardzo elastyczny, jednak przypominam, że on, będąc premierem, potrafił wchodzić w bardzo radykalne dyskursy. No, co prawda nawet w, w ówczesnym kontekście PiSu też był niby tym bardziej umiarkowanym, no, ale za konkurencję miał już bardzo e, hardkorowych e, ziobrystów, ale to nie znaczy, on też potrafi e, prowadzić e, twardą narrację, kiedy mu się to opłaca, tak? Znaczy cała jego kariera to jest taka trochę sinusoida, tak? On zaczynał jako w zasadzie technokrata, specjalista od polityki rozwojowej, no bo zostawał premierem, kiedy było zapotrzebowanie na tego typu figurę polityczną, no ale potem, kiedy trzeba było polaryzować, to on też w tej grze był całkiem sprawny pomimo braku takich talentów wiecowych. No więc moim zdaniem on się kontekstowo teraz plasuje. Podejrzewam, że jemu osobiście ta taka no, linia właśnie bardziej technokratyczna, bardziej merytoryczna jest bliższa, ale no mi, mnie się wydaje, że w pierwszej kolejności to jest to, że ta opcja po prostu była leżała na stole. Jest oczywiście ciekawe, która będzie bardziej, która byłaby bardziej funkcjonalna z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, tak? Bo, bo cała obecna kalkulacja Kaczyńskiego, który stawia na czarnka, no, idzie w stronę rywalizacji o te prawicowe głosy z obiema konfederacjami, co jest bardzo ryzykowne, bo jeżeli, bo jeżeli ta gra się nie powiedzie, a trudno będzie bardzo tych barców odzyskać, much <laughs> no to wtedy można z kolei e, zdemobilizować te takie bardziej lajtowe segmenty prawicowego elektoratu, które przy pisie ciągle jeszcze trwają i dla których e, Morawiecki jest postacią no, ważną, taką wręcz e, emblematyczną. No więc jeżeli ta gra się nie powiedzie, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie następ nastąpi takie przesunięcie punktu ciężkości z e, stronę tej łagodniejszej opcji Morawie Morawieckiego, na co on e, wyraźnie liczy. Tak? tylko no, na to się nakłada siatka właśnie osobistych ambicji, gry o yy, sukcesję po yy... Kaczyńskim, no i wreszcie, no, ja też nie wiem, no, na ile jakby ta zdolność sprawowania kontroli nad całą partią przez Kaczyńskiego będzie się jeszcze w tej kadencji utrzymywać, tak? Bo, i, mnie się wydawało na początku, że Morawiecki będzie czekał, tak? Natomiast on y, przyspieszył te, te ruchy, tak? To, że on instytucjonalizuje e, swoją frakcję w postaci stowarzyszenia, no to on pokazuje Kaczyńskiemu, że ja właściwie mogę robić, e, co mi się podoba, ale tymi trochę nie za bardzo możesz tutaj wykonać ja, jakiś ruch, czyli on tych represji się si, si nie boi. tak? No, pamiętamy, że silny Kaczyński potrafił e, eliminować takie e, zbyt suwerenne jednostki. Dzisiaj to widać, że już tak nie za bardzo. To tak? ja, jaką no właśnie... rolę odgrywa Mateusz Morawiecki w polskiej prawicy? Znaczy no właśnie bardziej Na kluczowe słowa? pytanie brzmi, czy to, co się dzieje teraz z Morawieckim to jest w skrócie ustawka wewnątrz Zjednoczonej Prawicy właśnie, no bo to, co mówi Rafał Kolukin oczywiście jest... Pra prawdą, mm -hmm. że Czarnkowi bardzo trudno jest boksować się z dwoma konfederacjami, bo to jest trudne zadanie. Nie zmienia to faktu, że jeszcze trudniej jest jednocześnie mówić do twardych wyborców i do miękkich wyborców jak jakim językiem. Kiedyś ten językiem obsługiwało przysłowiowe 500+, dzisiaj 500+, już się wypaliło. Jeżeli znajdą tego typu pomysł, taki makropomysł trafiający do wszystkich wyborców o ważliwości konserwatywnej, no to okej, okay, to wtedy to zadziała, ale widać wyraźnie, takiego pomysłu nie ma, dlatego dywersyfikują właśnie. Czy ta emocja Wyjście Morawieckiego to jest szczera ambicja idę na swoje, mam serdecznie dosyć Kaczyńskiego i całej reszty, czy to jest właśnie ustawka wewnątrz jednego obozu, no, żeby wyeksponować, ale wyeksponowanie Morawieckiego nie... rujnuje jednak drugi front, gdyż Morawiecki na te elektoraty kanfederackie działa jak e, płachta na byka, tak dlatego dla, tym bardziej, dlatego on odciąża, te dwie klawiatury odciąża, jest bardzo ciężko ze dlatego, <głos> <głos> dlatego właśnie Morawiecki robiąc krok w bok, odciąża de facto PiS, uwiały czanka, dodaje wiarygodności w walce, że zobaczcie, pozbyliśmy się tego faceta co klepnął zielony ład i e wszystkie ets -y, bo wiemy, że to były błędy i my musimy to iść na twardo. Jeszcze... W tym sensie jest to jest jakiś element gry, Morawiecki oczywiście nie jest duży. Pamiętajmy też, że Orawiecki ma dużo większe możliwości koalicyjne, jako polityczny, samodzielny byt, a nie jako część PiS-u, co a też kim, jest szalenie nie? atrakcyjne. No, no, koalicyjny. Moim zdaniem będzie atrakcyjnym końskim, jeżeli pójdzie rzeczywiście, zrobi krok dalej i pójdzie całkowicie na swoje, stworzy własną partię. Ja sobie bardzo łatwo wyobrażam jego sojusz z PSL-em, a kto wie, może nawet sojusz Platformą Obywatelską w końcu może z niektórymi posłami. To jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jedna kwestia. Rada Nowych Mediów. Dlaczego jest taka jednokolorowa ideowo? Rafał Koziński. Była tam, Rafał, yy, przepraszam, Agata Koziński Kozińskim, tak. Znaczy jednokolorowa, a co tam jest wielokolorowe? Yy, jeżeli to... chodzi o skład. Jednak skład jest yy, ekspertów, no powiedzmy z jednej strony. Nie ma no, ale tam ekspertów ale liberalnych, lewicowych. Ale wszystkie ciała tworzone przez prezydenta są dokładnie takiego samego. Prezydent jest wybrany głosami prawicy i gła, to dba, po co taka rada? dba tylko i wyłącznie o swoich, dba, dba tylko i wyłącznie o swój elektorat. On tam powstało już chyba jakieś tylko około tysiąca czy miliona takich rad. Prezydent lubi się otaczać tego tyłymi ciałami, tworzy własny byt. Moim zdaniem prezydent też, te, nawiązując do tej naszej wcześniejszej wypowiedzi, że ta prawica się y, dzieli przez pączkowanie i tworzą kolejne byty, bo prezydent też daje im taką czapę, że dzisiaj prezydent jakby stając się patronem prawicowej części, staje, stawia im wszystkim przestrzeń do dyskusji w ramach tych wszystkich niekończących się podziałów. I jeszcze Rafał Kalukin. Nie, to zasadniczo zgoda, to jest je, je jest to ciało y, y, fasadowe, to się prezydent nie ma zbyt, y, zbyt wielkiej y, sprawczości, jeżeli chodzi o ład medialny. Mnie tam bardziej zainteresowało nawet nie ten polityczny skład rady, tylko to, że tam się znaleźli przedstawiciele amerykańskich platform cyfrowych, no, które są dzisiaj na silnym kursie antagonistycznym z tym europejskim mainstreamem, tak? Wokół DSA i, i w ogóle konieczności regulacji. Jestem ciekawy, co za tym stoi. Ja, czy Domyślę, czy, oczywiście jasne są polityczne intencje związki zaplecza prezydenta z amerykańską administracją, ale tak jasne tak jasna kooptacja tych kręgów jest dla mnie no, dosyć interesująca i zobaczymy co się z tego wykluje. To zobaczymy. Bardzo dziękuję za dziś. Rafał Kalugin, dziękuję. polityka i Agaton Koziński, Polska Detalis Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Monika Służak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki Jeff Buckley Grace, to za nami 8 minut do godziny 18. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. I mają państwo teraz szansę na zaproszenie na 20 kwietnia na godzinę 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. A pojawi się w nim Małgorzata Szejnert. Pod jej okiem uczyli się pisać Magdalena Grzebałkowska i Mariusz Szczygieł. Wychowała całe pokolenie polskich reporterek i reporterów, a teraz w książce Chłodnia, czyli Grzejnia opowiedziała o swoim w życiu prywatnym i zawodowym i o nim opowie także Michałowi Nogasiowi w poniedziałek, 20 kwietnia o 19 w studiu im. Agnieszki Osieckiej. Jeśli mają Państwo ochotę wziąć udział w tym spotkaniu i posłuchać, to wystarczy teraz wykręcić dwie dwójki i siedem trójek. Karolina Gonet czeka przy telefonie na Państwa połączenia i ma dla Państwa zaproszenia. Dwie dwójki, siedem trójek. A to Easy to Love w trójce. 7 do 18.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 Wiosenne super towary od Mediamarkt! Markt Głośnik JBL Extreme 4 Najniższa cena z 30 dni przedowniczką 849 Teraz za 699 zł Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania Media Markt Menopauza nie daje mi spokoju Przez całą dobę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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polski